Tecznie. Temat naszej prezentacji to pianka Janka, przebieram -danki. Cross Crossdressing w popkulturze. Następnie warto zastanowić się, co ogóle rozumiemy pod pojęciem crossdressingu czy popkultury. Słowo crossdressing powstało z połączenia angielskich słów cross, czyli krzyżowy przeciwny oraz dressing, czyli ubieranie się. Jest to więc zakładanie ubiorów, które kulturowo przypisane są płci przeciwnej. Osoba, która uprawia crossdressing, jest nazywana crossdresserem. Tutaj są w wyniku pewne problemy de definicyjne, gdyż crossdressing często uważany jest za synonim transwestytyzmu. Bo semantycznie pojęcia te odnoszą się do dwóch różnych zjawisk. Często crossdressing definiowany jest po prostu jako sam fakt przebierania się. Transwestytyzm zaś polega na czasowej identyfikacji z ludzią przeciwną i ta identyfikacja przejawia się zwłaszcza w sposobie pobierania się i zachowania. Tego wynika, że każdy transwestyta jest crossdresserem, ale nie każdy crossdresser musi być transwestyta. Crossdresserem mogą więc być aktorzy lub konicy, którzy przebierają się za kobiety na występach, czy kelnerki ubrane we fraki. Niemniej z powodu braku źródeł e, ciężkie jest jednoznaczne określenie relacji pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Na dodatek w literaturze anglojęzycznej, często zamiast pojęcia transwestytyzm, używany jest crossdressing, co jest wynikiem pejoratywnego zaparpienia tego pierwszego. Z kolei leksykon World IQ podaje, iż część osób poprzez crossdressing rozumie przybieranie się za wyjątkiem właśnie przybierania wynikającego z transwestytyzmu. W innym miejscu tego samego leksykonu możemy się zaś dowiedzieć, że crossdressing nazywany jest także transwestytą. Spośród przyczyn, dla których crossdressing jest w cudzysłowie uprawiany, można wymienić wygodę stroju, czy chęć łamania norm społecznych, wyrażenie swojej natury, komizm, aktorstwo, czy chęć wejścia w lęgi, gdzie obowiązuje selekcja według płci. Wydaje się, że crossdressing widoczny jest bardziej u mężczyzn, gdyż kobieta ubierająca męski garnitur w mniejszy sposób łamie tabu kulturowe, niż mężczyzna ubierający się w sukienki. Teraz przejdę do pojęcia popkultury. Popkultura, to inaczej kultura popularna, charakterystyczny typ kultury, który jest szeroko dostępny i praktykowany wśród mas. W porównaniu do kultury masowej, z którą jest często utożsamiana, nie jest budowana wyłącznie na przekazie medialnym, lecz odnosi się również do aspektów kultury symbolicznej, szczególnie związanych z dziedzinami takimi jak działalność intelektualna, artystyczna czy rozrywkowa. Obejmuje również tematy związane ze sposobem spędzania wolnego czasu, sportem, muzyką, reklamą, stylem ubierania się. Cechą charakterystyczną popkultury jest jej swobodne wyrażanie, jasność przekazu, przez co doprowadza do ujednolicania gustów i odbiorców, a przez z pasywności potrafi wybierać tradycyjne formy kulturowego istnienia grup i społeczeństw. Budowanie tożsamości poprzez popkulturę dzieje się na podstawie tworzenia kanonów mody, urody, przekazów reklamowych itd., a ich przedstawicielami są idole. Polega szybkim przemianom, jest nietrwała, co wynika z faktu, iż może ją tworzyć praktycznie każdy, a głównymi weryfikatorami są sami odbiorcy. W naszej prezentacji postaramy się ukazać, w jaki sposób crossdressing został włączony do popkultury, zaprezentujemy charakterystykę show, którego głównymi bohaterami są drag queen i drag king, oraz tego, jak crossdressing widoczny jest w świecie muzyki, celebrytów i filmów. Najstarszym odnalezionym przez nas przykładem będzie dziewiętnastowieczna na dresserka kochanka Federyka Chopina, Georges Sand. Ta francuska pisarka lubiła ubierać męskie ubrania, palić cygara, przyczynać w duże i kawy. ścikała. wspomina wspominał jej kobiecą męskość, bardzo zaś pisał, Georges jest mężczyzną i to tym bardziej, że chce tego świadomie, że wypadła z roli kobiecej, kobieta przyciąga, a ona odpycha. Nietypowa tożsamość płciowa Georges Sand mogła wynikać z rozczarowań, których doświadczyła w małżeństwie lub z niechęci do pozycji, jaką zajmowały wówczas kobiety. Przybierając się za mężczyznę nie chciała doznawać upokorzenia jako kobieta. Jednocześnie podobali jej się mężczyźni słabi, czy też z niebieściami. Charles Pierce był amerykańskim aktorem, imitatorem, który <grym> specjalizował się w prowadzonym odgrywaniu ról, ról kobiecych. ciekawe, bo w latach 50., kiedy kwitła jego kariera, Crossdressing był w Stanach Zjednoczonych zabroniony, gdyż przepisy zakazywały mężczyznom nosić sukienki. Jednak nie wspominały nic o noszeniu boa, kapeluszy czy torebek i na początku właśnie tymi rekwizytami posługiwał się artysta. Jego występy nie ograniczały się jedynie do przybierania się przypisane kobietom stroje, gdyż przy dużej dawce komizmu potrafił również naśladować kobiecą mimikę i kobiece ruchy. Sam o sobie mówił, możesz nazywać mnie odtwórcą, impresjonistą, mimem albo pomikiem sukience, ale nie drag queen. Drag queen to ktoś, kto się przebiera i idzie na bal. Drag queen w znaczeniu słownikowym oznacza przebieranie się w ubrania płci przeciwnej w celach rozrywkowych. Philip Butler opisuje zjawisko w ten sposób: cytat. Drag całkowicie podważa rozróżnienie na wewnętrzną przestrzeń psychiczną oraz z powodzeniem wysmiewa zarówno ekspresywny model kultury płci, kulturowej płci jak i pojęcie prawdziwej tożsamości płciowej. Koniec cytatu. Drag Queen Show jest formą zabawy, w, której, w czasie której główną atrakcją jest mężczyzna podawniany za pomocą stroju, makijażu i zachowania do kobiety. Drag King to natomiast kobieta, która celowo i dla rozrywki podawnia się do mężczyzny. Drag to forma performance'u, którego uczestnicy bawią się zamianą ról oraz crossdressingiem. Artyści, mimo że odgrywają rolę płci przeciwnej i często kojarzeni są z transwestytami czy homoseksualistami, nie zawsze nimi są. Większość występujących to artyści, którzy chcą w ten sposób wyrazić samych siebie swoją indywidualność. Niezaprzeczalnym jest jednak, że nacechowanie takiego pokazu widowiskowością, przepytam i chęcią zwrócenia na siebie uwagi świadków sprawia, że drag queen nie przebierają się wyłącznie dla rozrywki, może to być także formą fetyszyzmu transmystetycznego, czyli zaburzenia polegającego na potrzebie noszenia ubrań płci przeciwnej, głównie po to, by osiągnąć podniecenia seksualne przez upodabnianie się wyglądem do osoby płci przeciwnej. Za pomocą teatralizacji zachowania i wyglądu diva, jako niewątpliwie staje się drag queen w trakcie pokazu, domaga się uwagi i uznania przez publikę. Każda bądź każdy performer drag Wykazuje się dużym dystansem do swojej płciowości i seksualności. Hiperbolizując czy parodując płeć przeciwną, nie zawsze naśmiewają się z niej, wręcz przeciwnie. Prawie każda diwa wzoruje się na swojej idolce, która służy za wzór i inspirację. A zatem występuje to nie tylko udawanie, to także próba realnego wcielenia się w inną rozpoznawalną postać, którą brak godzi. Przykładem drag queen, a zarazem prostresera jest Sebastian Olejniczak, lepiej znany jako druga Maryla. Sebastian jest śpiewającym na żywo co powtórę Rodowicz, który swoją autentycznością przyciąga uwagę nie tylko środowiska drag queen, ale i odbiorców masowych imprez i programów telewizyjnych. Druga Maryla występowała w takich programach telewizyjnych jak Szymon Majewski Show, Dzień Dobry TVN, Gala Męska, Rzecz TVN Turbo, Rozmowy w Toku oraz pierwszej edycji Montalentów. Koncertowała również Teatrze Kostyny Jandy, zaśpiewała dla kolonii na Węgrzech, na Litwie, w Szwecji, Hiszpanii. W 2013 roku odbyła dwa koncerty w Nowym Jorku. Maryla ma swoją stronę internetową, na której możemy śledzić jej aktualny grafik, w przypadku chęci wynajęcia na imprezę zamkniętej, jak i koncert dożynkowy, czyli na okoliczności. Druga Maryla jest przykładem rozdresera, który swoją pasję i zabawę przeistoczył w życie zawodowe, Ponadto, poprzez liczne występy nadał rozgłos środowiska drag queen. Kolejną osobą, którą chciałabym się przedstawić, jest Grayson Perry, znany brytyjski artysta, który dużą popularność zyskał dzięki bazom łączącym tradycyjną sztukę dekoracyjną ze współczesną tematyką, taką jak przemoc w środowiskach młodzieżowych, nadużycia seksualne, działalność gangów czy problemy jednostki z samoidentyfikacją. Przybiera się za Claire, która ucieleśnia typową przedstawicielkę brytyjskiej klasy średniej, dobrej gospodyni. Może to być interpretowane jako drwina z brytyjskiego konserwatyzmu czy społecznych stereotypów. Claire stała się bohaterką filmów o jej codziennym życiu, zdjęć czy masowo rozpowszechnianych pocztówek, na których widnieje cech projektowanych przez Feniego ubrania. Artysta został oznaczony nagrodą talnera, Po odbiór nagrody przyszła Claire w różowej sukience, Typery za swoje osiągnięcia dostał również oznaczenie od księcia Karola. Na portalu, portalu crossdressing.pl możemy przeczytać po naszej kolejnej bohaterce, bohaterze, że yy, mianowicie o Lilo Banders, yy, który tutaj cytat, dziś jest tutaj, że najbardziej popularnym niemieckim crossdresserem. Ten artysta i moderator telewizyjny sam mówi o sobie. Jestem zwykłą homoseksualistą, Lilo to postać, która po prostu, którą po prostu wymyśliłam. Wykrawowałem ją na aktorkę, bo już sławie świata splendoru, która ciągle jeszcze wierzy, że jest światową gwiazdą. Następną osobą będzie Aziz, który na początku swojej kariery nie odnosił sukcesów, dopiero po zmianie wizerunku, co jak podkreśla było jego wewnętrzną potrzebą, a nie chęcią wyróżnienia się w biznesie, zaczął być doceniany i lubiany. W swoim wyglądzie łączy cechy lęskie i żeńskie. Mówi, przez całe życie chciałem nosić kobiece ubrania. To wypływa z mojego wnętrza. Później zrozumiałem, że mogę zrobić coś więcej niż oglądać się w lustrze w domu, że mogę zarobić na tym pieniądze. Wszelka negatywna krytyka Azisa jest traktowana przez jego fanów jako atak na demokrację, prawa w mniejszości seksualnych czy etnicznych. Tutaj Aziz jest problem. Jak już jakby te popularne stereotypy. Wśród innych znanych transerserów możemy wymienić również Ru Paula. Amerykańską gwiazdę y, muzyki pop i transwestytę supermodela, y, który mówi: "Wszyscy przyszliśmy na świat nacy, cała reszta to drag". Artysta potrafi pokazać się zarówno jako seksowna kobieta, jak i przystojny mężczyzna. Część jego fanów uważa jednak, że Lu przestał być prawdziwą dragqueen, gdyż nosi stonowane ubrania i fryzury. Crossdressing przejawia się również w świecie kultury jako temat, bądź element scenariuszy filmowych. Pierwszymi mężczyznami z nami przebierającymi się za kobiety w kinie współczesnym byli Charlie Chaplin i Stan Loretto – tu przykład filmu których którzy prowadzili motyw naśladowania płci przeciwnej w swojej występie. Poszukiwana poszukiwana – to polski przykład, gdzie pracownik muzeum Stanisław Maria Rochowicz przebierając się za kobietę dokonuje podstępu, w międzyczasie przejmując imię Marysia. Dalej mamy na przykład Mrs. Doubtfire, w którym to ojciec udaje go z by móc widzieć się z dziećmi. Kolejnym przykładem jest Śniadanie na Plutonie, gdzie bohater, Patrick, wychowany w domu dziecka, od dzieciństwa zdaje sobie sprawę z tego, że urodził się w nieodpowiednim ciele. Chcąc odnaleźć biologiczną matkę, trafia do Londynu, gdzie zaczyna pracę jako drag queen. Inny przykład filmu to Tootsie, w którym zdeterminowany, bezrobotny aktor, przebierając się za kobietę, wygrywa przesłuchania do opery medlanej. Walki również obfitują w tematykę cross. Mulan na przykład główna bohaterka przyodziewa strój żołnierza, by w imieniu ojca walczyć z wrogami. Portal crossdressing.pl przypisuje takie cechy także bajca Shrek 2, gdzie niezbyt urodziwy o męskim głosie barman okazuje się być brzydką kobietą, a może nawet transwestyłą, a Pinokio wykazywał niezwykły fetyszyzm do damskich stringów. Tematyka płciowości i w bo jest częsta w filmach, filmach główne produkc produkcje które to jeszcze Świat według Garfa, gdzie pojawia się postać transeksualistki Roberty, czy Wszystko o mojej matce, film Pedralma Towara, gdzie temat trans jest wiodący. Film z motywem Kross to głównie komedie wyśmiewające stereotypizowanie kulturowe. Jest wśród nich też wiele dramatycznych historii, wskazujących na złożoność i problematykę tematu, oraz uciążliwość dla bohaterów, jak i otoczenia. Dramaty te są nakomitowanie głównie na kanałach o niszowej oglądalności oraz skazane na większą krytykę, i dyskusję wokół nich, no ale taka jest rola filmów zaangażowanych. Kontrowersyjnym przykładem kamuflażu mężczyzny jest Miriam Rivera, która w wieku 21 lat była gwiazdą brytyjskiego realizowanego w Hiszpanii reality show 2004 roku There is something about Miriam. Polskie tłumaczenie to wszystko o Miriam. Zasady programu opierało się na dwutygodniowej rywalizacji sześciu mężczyzn o względy pięknej Miriam. Uczyli się technik masażu, gotowania, salsy czy striptizu, by później móc zaimponować urodzicielcę. Główną nagrodą był tygodniowy rejs z Miriam oraz 10 tysięcy funtów. Zwycięzca nie podjął jednak nagrody. Co więcej, razem z innymi uczestnikami posądził producentów serialu o szkody moralne i emocjonalne. Dlaczego? Otóż okazało się, że powabna Miriam jest tak naprawdę mężczyzną w kobiecym ciele, jak sama siebie określa. Implanty piersi, przyjmowane hormony uczyniły z niego kobietę, o którą młodzi mężczyźni zabiegali na wizji. Nie zdają sobie z tego sprawy. Udział Miriam w programie przysporzył jej początkowej sławy, która jednak zakończyła się zaraz po wypadku na Nowym Jorku, gdzie została brutalnie zaatakowana młotkiem i wrzucona przez okno. Długoterminowe, kosztowne leczenie sprawiło, że po nim zaczęła trudnić się jako luksusowa prostytutka. Ten przykład z dziedziny queer podajemy ze względu na ciekawość fenomenu ciała, jak i zaskoczenia ciała. Miriam, transseksualista, naszym zdaniem w konwencji serialu mieści się w kategorii prostresingu, ponieważ według założeń programu był od początku przebranym mężczyzną, który w odcinku finałowym miał zaszokować głównie uczestników, Odkryciem prawdy o swoim ciele, jakie ukrywał pod bikini i obcisłymi sukienkami. W śmiały sposób pokazano, jak stereotypy wpływają na ludzkie emocje, początkowe zaloty i pobudzenie mężczyzn w programie, a ich publiczne przełamanie wołuje agresję i wyśmiewanie. Program nie uzyskał dobrej opinii. Ponadto, według portalu WhatCulture.com w 2013 roku został mianowany trzecim najgorszym programem telewizyjnym na świecie. Realizacja uważana była za transfobiczną i hańbiącą składową telewizję. Jest to jednak ciekawy przypadek tego, jak bardzo negatywny sposób można przedstawić, ale też i odbierać osoby wyglądające inaczej niż kulturowo jest należy. Na tle opisanych wyżej przykładów crossdressingu wyróżnia się Nora Hunsen, brytyjska dziennikarka i pisarka, która przez 18 miesięcy udawała mężczyznę. Mówi, to nie był żaden kawał. Chciałam się dowiedzieć więcej o mężczyznach, zobaczyć, jak zachowują się w swoim towarzystwie. Uczyniła to w najlepszy możliwy sposób, sama stając się pacjentem. W męskim przebraniu, z doklejonym zarostem, plastikowymi genitaliami, spłaszczonym za pomocą specjalnego stanika biustem i wytrenowanym niskim włosem, Vincent pracowała jako sprzedawca, stała się członkiem męskiej drużyny kręgalskiej, chodziła na ratki z kobietami czy do klubów ze skriptizem. Wszystkie przeżycia opisała w książce Self Made Men. Z powyższych przykładów możemy zauważyć, że procesy w kulturze nie jest rozumiane tylko jako kreacja artystyczna, jest to również sposób wyrażenia siebie, czy też swojej opinii na temat panujących w danym społeczeństwie ról społecznych. Dziękujemy. <grych> Dziękujemy.